Minęła dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Konflikt na linii Kaczyński-Morawiecki miał zostać zażegnany. W porozumienie w pisie nie wierzą politycy koalicji rządzącej. Jeszcze przez kilka godzin może potrwać akcja strażaków. Pod warszawskich bramkach spłonęły dwie hale suszarni warzyw. Niepokojące doniesienia z ukraińskiego frontu. Sytuacja się zaostrza, a Rosjanie nacierają w kierunku miasta Sumy. pomysłu jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem iskrzy, kto się lubi, ten się czubi. Tak napisał w mediach społecznościowych europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan i zamieścił swoje zdjęcie z uśmiechniętymi Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiSu i były premier spotkali się wczoraj. Tematem rozmowy było stowarzyszenie, które powołał Mateusz Morawiecki, za co jest krytykowane przez kierownictwo partii. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński mówił w radiowej jedynce, że wierzy w porozumienie, bo cel jest jeden. Myślę, że teraz nam potrzeba wszystkim tego, co łączy wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości, czyli tego, żeby zająć się odsuwaniem od władzy fatalnego rządu Donalda Tuska. W porozumienie nie wierzy z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, tak mówił w TVP Info. To jest oczywiście klejstrowanie rzeczywistości. Nie wierzę w to, że te uśmiechy przyklejone, że one coś znaczą. Prezes Kaczyński nie zapomina, czuje się głęboko upokorzony przez swojego byłego premiera i ten konflikt wybuchnie ze zdwojoną mocą w perspektywie kilku tygodni. Na stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus zapisało się prawie 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru suszarni warzyw podwarszawskich bramkach. Ogień objął 15 tysięcy metrów kwadratowych zabudowań produkcyjnych w dwóch halach oraz budynek socjalno-biurowy. Z powodu zadymienia z pobliskiego hostelu ewakuowano 19 osób. Podczas akcji jeden strażak został ranny. Burmistrz gminy Błonie Zenon Reszka powiedział, że pracownicy zakładu zostali objęci opieką. To jest ogromne nieszczęście. Informacje otrzymałem o tym w nocy. Naszym zadaniem gminy było zabezpieczenie przede wszystkim pracowników, którzy tutaj przebywali. Natychmiast uruchomiliśmy w nocy autokar gminny, który zabrał tutaj obecne osoby do pobliskiej, najbliższej szkoły w Bieniwicach na salę sportową. Potem o godzinie 5 rano pracownicy zostali zabrani do jednego tutaj z hoteli, tam są zabezpieczeni. Na miejscu wciąż pracuje ponad 50 zastępów straży pożarnej. Była też grupa chemiczna, która nie stwierdziła w powietrzu toksyn zagrażających okolicznym mieszkańcom. W aktualnościach Ukraina i niepokojące doniesienia z obwodu sumskiego na północnym wschodzie kraju. Sytuacja na froncie się zaostrza, a Rosjanie nacierają w kierunku stolicy tego regionu. W ostatnich dniach zajęli kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych terytorium. Rosjanie uderzyli na kilku odcinkach wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy około 30 kilometrów na wschód od miasta Sumy. W ciągu ostatnich dni udało się im przesunąć kilka kilometrów w głąb ukraińskiego terytorium. Ukraińska armia wydała komunikat, że nie ma jednak powodów do paniki. Podobnie uważa ekspert wojskowy Aleksandr Kowalenko. Okrążenie Sum czy też zajęcie obwodu sumskiego jest obecnie bardzo mało prawdopodobne. Część ekspertów wskazuje jednak, że rosyjskie działania w obwodzie sumskim są początkiem krojonej na szeroką skalę ofensywy. Paweł Buszko, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Były rozmowy o, rozmowy o bezpieczeństwie, relacjach sojuszniczych i sytuacji geopolitycznej na świecie. W Gdańsku odbył się międzyrządowy szczyt polsko-francuski z udziałem premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona. Zwieńczeniem szczytu było wręczenie nagrody imienia Bronisława Geremka. Jej pierwszym laureatem został aktor Andrzej Seweryn za zasługi na rzecz relacji polsko-francuskich. W trakcie uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności podkreślono, że Andrzej Seweryn jest też od ponad 30 lat związany z Francją. Nawiązał do tego w żartobliwy sposób Emmanuel Macron. Ça fait déjà un Minęło trochę czasu, odkąd polscy urzędnicy robili co mogli, by wytłumaczyć nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem, w ostatnich latach, stało się też to dzisiaj, premier powiedział, że Fryderyk Chopin też był Polakiem. A teraz chce, byśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn to też Polak. Ta uroczystość była zakończeniem pierwszego polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego. Tak Kędzior, Polskie Radio. Na koniec apel lekarzy o oddawanie krwi przed majówką. W czasie długich weekendów jest mniej dawców, a zapotrzebowanie na krew rośnie, mówi dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Małgorzata Orzeł. Wszelkiego typu dni wolne, które są atrakcyjne wyjazdowo dla krwiodawców, oznaczają, że do nas mniej osób trafia, natomiast pacjenci potrzebują krwi bez względu na to, czy są święta, czy nie. Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg.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 Do południa w całym kraju pogodnie. Później na niebie pojawi się więcej chmur, a na południu i wschodzie może padać deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12-13 w centrum, po 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagencito... Firmy Reuter na stawy kości CERE. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Klimat. W Radomiu jakość powietrza jest dostateczna, w Warszawie i Gołdapie umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Prawie 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii od 10 do 18. Prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Jedynka.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 right junk in all the right places. I see the magazines working out for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 No i wszystko przez ten bas. 10 minut po godzinie 9. Program pierwszy Polskiego Radia. Co dzisiaj w audycji? Będzie o pojęciu, z którym już jesteśmy, myślę, oswojeni. Ba, wydaje się nawet, że jest dosyć modne. Asertywność. Co się kryje pod tym słowem? Czy to jest może umiejętność stawiania granic, odmawiania, a może po prostu pewność siebie? Pewność siebie jest fundamentem asertywności, a praktykowanie asertywności wzmacnia pewność siebie. Asertywność to jest umiejętność mówienia o swoich myślach, uczuciach, potrzebach. No ale czy to mówienie o swoich myślach, uczuciach, potrzebach może być uznane przez innych za obojętność, egoizm albo na przykład arogancję? O tym właśnie porozmawiam w pierwszej godzinie audycji z naszym gościem, a w drugiej godzinie... Tulipany to jest taka odmiana z grupy Viridi Flora. Płatki mają taką zieloną pręgę. A tam dalej są no, tradycyjne, żółte, czerwone tulipany? Tak. tam są już tulipany tradycyjne z grupy Darwina, czyli takie wielkokwiatowe. Viridi Flora ma jeszcze odmiany, takie jak Esperanto, Night Rider. Z kolei w grupie Darwina mamy na przykład odmianę tulipanów o nazwie Pink Impression, czy Yellow Pride. Kto wymyśla? I kto nadaje nazwom, nazwy roślinom? Czy w botanicznej nomenklaturze dominują łacina i język angielski? A z kolei, jeśli chodzi o polskie nazwy, to skąd one się biorą? Czasami takie bardzo oryginalne, jak psi ząb, wieczornik damski, czy dziwidło olbrzymie. To będziemy wyjaśniać za godzinę, a po jedenastej będziemy rozmawiać o barach mlecznych. Jeśli myślą państwo, że one są pomysłem rodem z czasów PRL-u, Taki obrazek mamy utrwalony dzięki popkulturze, to nic bardziej mylnego. Pierwsza Mleczarnia nadświdżańska została otwarta w 1896 roku, a więc jeszcze pod koniec wieku XIX pomysł chwycił. No i potem zaczęły powstawać kolejne i kolejne, a rozkwit przypada na czas międzywojnia. O historii barów mlecznych opowie autorka książki i pracy naukowej na ten temat. Zapraszam, jesteśmy razem do 12. Agnieszka Kunikowska. pory roku. Od czego rozpoczynamy? Oczywiście jak zwykle od naszego codziennego konkursu Odkrywcy Przyszłości. Niech Państwa tytuł nie zmyli, ponieważ Odkrywcy Przyszłości to nie tylko Odkrywcy, Wynalazcy, prekursorzy, ale także przedmioty, rzeczy, które ułatwiają nam życie, które wpłynęły jakoś na nasze życie. Czy to będzie ktoś, czy coś, to ja teraz jeszcze Państwu nie powiem. Może pierwsza podpowiedź właśnie to wyjawi? W Tylko postęp, postęp, postęp Niewiele osób o tym wie, że Niemcy wymyślili wiele praktycznych przedmiotów Czy już coś wiadomo? Jeśli tak, to proszę pisać 72151 to konkursowy numer SMS-owy. Oprócz odpowiedzi poproszę o jakiś krótki komentarz, a jeśli chodzi o nagrodę, to mamy taką w sam raz przed majówką, w sam raz przed wakacjami plecak do samolotu. I mam jeszcze napisane dwa w jednym. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen. Producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na Witchen.com. Czyli może czasem być plecakiem, a czasem może być torbą. W każdym razie bardzo przydatna rzecz. 72 151 to konkursowy numer SMSowy w każdej innej sprawie 71 151 Facebook komu kośnik jedynka. Miłość prawdziwa pali pożowa. prosto w serce zabija jak Kochanka kochantańska, z gnoty kona Wywołuje wojny, z tęsknoty Miłość wyśniona Słodka jest miłość, odróża i. Cię snu budzi. Miłość wyśniona, za kochanka i snu tylko. Dziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Mikołaj Roznerski Stulatce? Jeszcze 100 stu lat! A jeżeli chodzi o radio, to już naprawdę, niech będzie 200-300 Jesteście wspaniałą stacją, życzę wam wszystkiego najlepszego Jak najwięcej profesjonalnych dziennikarzy Z fajnymi głosami i fajnych audycji I pięknej muzyki, którą puszczacie. you 21 minut po godzinie dziewiątej, program Pierwszy Polskiego Radia. Piszą państwo na Facebooku na przykład pani Krystyna. Tą asertywnością, z tą asertywnością u mnie różnie bywa. Czasami chciałabym powiedzieć nie, ale z reguły nie umiem odmawiać, zwłaszcza najbliższym i przyjaciołom. Choć powoli zaczynam się uczyć komunikowania własnych potrzeb i uczuć. No właśnie, słowo asertywność. Ono funkcjonuje w naszym języku już od jakiegoś czasu, ale czy to znaczy, że nauczyliśmy się choć trochę strawiać granice i wyrażać własne uczucia, albo przyjmować, że nie oznacza nie i kropka? Na poszukiwania asertywnych wybrała się Justyna Majszak: Pytanie, jakie zadała swoim rozmówcom brzmiało, czy są państwo asertywni? Tak, ale nie urodziłam się z asertywnością, tylko sobie to wypracowałam przez lata. W Polsce mamy taką tendencję, szczególnie kobiety, że stawiamy jakby czyjeś potrzeby na pierwszym miejscu, a nasze są gdzieś tam na ostatnim i to nie jest dobre. Staram się być asertywny, choć nie zawsze jest to łatwe. Trzeba się tego nauczyć i na pewno można. Nie jestem twardy, ale jak się coś, coś się dzieje i nie tak jak potrzeba, to odmawiam. Czasami ktoś to może źle przyjąć? Na przykład pani odmawia, a otoczenie mówi, no wiesz? Nie, chyba nie. Szanują, tak szanują. No. Jak byłam młodsza, myślę, że byłam mniej asertywna, bo bałam się też opinii innych, jakieś odrzucenia. Myślę, że teraz przychodzi mi to łatwiej, bo znam swoją wartość i wiem, co jest ważne w życiu. Jak coś akurat mi się no, nie podoba, nie zgadzam się, mówię nie. I jak to przyjmują ludzie? Ciężko. Bardzo ciężko. Dużo nie rozumie słowa nie. Były takie sytuacje, że na przykład ja zaczynałam stawiać granice i osoby z mojego otoczenia czasami się nawet buntowały. No ale jak to? Ty mi teraz nie pomożesz, ty nie masz dla mnie czasu. Ja jestem strasznie uległy, nie jestem asertywny i strasznie z tego powodu cierpię. No właśnie, państwo też o tym piszą, że nie bardzo z tą asertywnością, chociaż są tacy, którzy mówią, że można się jej nauczyć i ba mają nadzieję, że można się jej nauczyć. Pani Maria chciałabym się nauczyć nieco asertywności. Nie umiem odmawiać i kiedy ktoś mnie prosi o przysługę, może jakiś szybki kurs w dzisiejszej audycji. No może namówię no, na taki kurs naszego gościa. Już za kilka minut w naszym studiu pojawi się Małgorzata Czyżewska-Kleczkowska, psycholog. No spróbujemy. Popytać, czy istnieją jakieś takie cudowne sposoby na to, żeby się nauczyć bycia asertywnym, i w ogóle zapytam o to, co to tak naprawdę jest. Czy to jest składowa tych wszystkich rzeczy, o których mówili respondenci sądy, i Państwo mówią, czy może coś jeszcze. 71-151 facebook.comu kośnik 1 to są sposoby komunikacji z nami, ale mogą Państwo też telefonować. 22 645 22 66. Pory roku. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Reklama Autopromocja Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach O relacjach, o świecie, o muzyce O tym, co zaskakujące Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21 Spotkania w Jedynce każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Jeśli chodzi o chmury, to na południu ich więcej zachmurzenie duże i mogą tam być też przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze naszego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na terenach podgórskich możliwy deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 9 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty północny i północno-wschodni. A teraz Izabelin w Mazowieckiem i pani Magdalena Kamińska z Kampinowskiego parku. Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z Izabelina, niemalże z serca Kampińskiego Parku Narodowego. Mamy dzisiaj na termometrach 7 stopni. Jest dość rzeźko, powiedziałabym, chociaż słońce przebija się przez chmury. Zapraszam na spacer po parku, szlaki są przygotowane. W środku tygodnia turystów nie ma zbyt wielu, natomiast są mieszkańcy puszczy i tutaj gorący apel o to, żeby nie podchodzić. Ostatnio bardzo często zdarza się, że turyści podchodzą, żeby zrobić sobie selfie z łosiem. Proszę Państwa, tak, tak. Natomiast zachowajmy ostrożność. Przynajmniej 50 metrów od łosia. Łosie wychodzą, chodzą w poszukiwaniu pożywienia, podchodzą pod podwórka. To są pozory, łosie z dzikim zwierzęciem, więc nie podchodźmy. O to apelujemy. Pogoda sprzyja, więc warto rzeczywiście na taki spacer do parku się wybrać. Koniecznie Kampinoski Park Narodowy jest przepiękny, a z łosiami rzeczywiście łoś proszę się obchodzić, proszę Państwa, bo to tak jak powiedziała Pani Magdalena dzikie zwierzęta. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie, nie będzie się zmieniać. Pory roku. A już za chwileczkę o asertywności będziemy rozmawiać z naszym gościem. Państwo też piszą pani Beata Grażyna. Bez asertywności we współczesnym świecie jesteśmy małymi pioneczkami w wielkiej grze. Sztuką jest być dobrym człowiekiem, który ma zasady i własne zdanie. radioprogram pierwszy za 24 minuty, godzina 10 to są cztery pory roku. Najczęściej kojarzy się z odmową, z mówieniem nie w sposób zdecydowany. Tymczasem, jak sądzę, rzecz jest nieco bardziej skomplikowana. Asertywność, to o niej będziemy rozmawiać z psychologiem, psychoterapeutą Małgorzatą Czyżewską-Kleczkowską. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Mam wrażenie, że asertywność to jest takie pojęcie od jakiegoś czasu już y, znane, ale także modne trochę. Często się o niej mówi, tylko pytanie, czy dobrze ją rozumiemy. Co to znaczy w ogóle, że mówimy o kimś, że on, on albo ona są asertywni? To jest taka, jeśli mówimy o asertywności, to tę osobę cechuje po prostu umiejętność mówienia nie, ale z poszanowaniem innych granic, czyli zadbania o własne potrzeby, o własne emocje, o tę umiejętność wyrażania, jednak z nienaruszaniem innej osoby. Czyli można powiedzieć, że to jest takie, taka umiejętność osiągnięcia równowagi między sobą, a tą drugą osobą. A tą osobą. drugą osobą, tak. Mhm. Ale przyzna pani, że często się postrzega asertywność jako... Jakąś taką bezkompromisowość, tak. egoizm, nawet arogancję. Tak, jako butę. Dlaczego Bardzo tak często? się dzieje? Dlatego, że my mamy kłopot. Polacy mają kłopot z asertywnością. Młodsze pokolenie, w mojej ocenie, radzi sobie coraz lepiej, natomiast te osoby od 40 roku życia różnie sobie radzą. Uczą się ludzie, naprawdę. Ja nawet w gabinecie spotykam z tym, że ktoś przychodzi i mówi, pani, ja mam problem, bo nie umiem odmawiać. Nie wiem, jaką sobie radzić. Czy ja w ogóle mogę te swoje emocje uzewnętrzyć i na przykład powiedzieć bliskim, że czegoś nie chcę. No ale zastanawiam się dlaczego, bo powiedziała Pani, że my Polacy mamy z tym problem. Tak. Czy to wynika z jakiegoś takiego modelu wychowania utrwalanego przez wieki, że na przykład jak mama powiedziała tak, to ma być tak, jak tata powiedział tak, to miał być tak, zero sprzeciwu, zero odmawianie, odmawiania. Ja myślę, że to z wielu czynników wynika, również tych rodzinnych, społecznych, ale też z tego, że my mamy taką dużą potrzebę postrzegania nas jako ludzi miłych, Aha. A jak odmówię, to już się to tak, postrzeganie zmieni. zmienia. Tak, że nam jednak zależy na opinii innych ludzi, ludziom zależy na tym, żeby postrzegano nas właśnie jako osoby empatyczne, takie, które są pomocne, które, do których można się o tę pomoc zwrócić. Tak? I to często jest w konflikcie, tak? bo ludziom się wydaje, że jeśli ja odmówię, tak albo nie zgodzę się na coś, albo powiem, wiesz słyszę, że mnie o to prosisz, ale po prostu nie mogę tego zrobić z jakiejś przyczyny, to od razu będzie jakieś odrzucenie, jakaś taka forma negacji. A może nawet kara, tak. jeśli chodzi na przykład o pracę, tak. prawda? Jeżeli odmówię mojemu przełożonemu wykonania jakiegoś zadania, tak. no to mogę się obawiać konsekwencji w postaci, no właśnie, jakiejś kary albo odsunięcia od zadań. Tak, ale też chciałam zwrócić na to uwagę, że my bardzo często też mamy trudność w przyjmowaniu asertywności u innych osób. Jeśli ktoś nam odmawia tak, to też tego nie rozumiem ale dlaczego? Nie masz czasu? Tak, okay. nie możesz tego dla mnie zrobić, to działa w dwie strony, tak? bo my się musimy uczyć takiego asertywnego stawiania granic i własnej obrony, ale też musimy respektować te granice u innych osób. A w jakich momentach życia, w jakich jego sferach, w jakich dziedzinach tego życia najczęściej tej asertywności nam brakuje? Najtrudniej jest w rodzinach. O, To są moje doświadczenia z gabinetu. Tak najtrudniej jest w rodzinach, ponieważ rodzina jest tym miejscem, gdzie my dajemy sobie prawo do tego, że mnie się coś należy od moich bliskich. Tak, no dlaczego moja mama, która jest na emeryturze, nie może mi pomóc? Ma inne zajęcia. Tak? I tutaj jest bardzo często takie pole, których troszkę tak na siebie um, oddziałujemy emocjonalnie i ludzie mają trudność postawieniem granicy. Bo łatwiej jest odmówić obcej osobie tak. niż komuś, z kim jesteśmy związani. Tak. Mhm. Asertywność w pracy, już o niej mówiłyśmy przed chwileczką, mhm. też jest chyba trudna, no bo właśnie pojawia się ta hierarchia, ta zależność, tak, bo jest zależność. i ta tak. ocena. Tak, my boimy się zaraz jakichś działań odwetowych. Tak, tego, że jeśli ja się sprzeciwię, to ktoś mi po prostu pokaże, że ma nade mną jakiś rodzaj władzy. Tak? Czyli na przykład przydzieli mi zadanie, którego ja nie chcę, albo nie lubię, albo będzie sprawiało mi trudność. Zajmie mi dużo tak. czasu. Tak. Zabierze mi kawał życia. No dobrze, a bo myślę sobie, że część z nas ma tego świadomość, że nie umie odmawiać. Ale są pewnie ludzie, którzy tego nie wiedzą. Jakie są sposoby, żeby sobie uświadomić to, że nie jesteśmy asertywni? I to są objawy. My bardzo o. często to czujemy, bo mamy taki rodzaj sprzeciwu, którego nie ogłaszniamy. Tak? Czyli na przykład ja się zgadzam nie wiem, na pomoc, na przykład, mojej przyjaciółce, a potem sobie myślę, no ale przecież mam tyle zadań, nie mam czasu. Dlaczego ja się właściwie zgodziłam? Tak? Że to jednak nam przynosi jakąś szkodę, tak? albo czujemy właśnie taką niemoc, tak? że no przecież nie powinna była się zgodzić. Mhm. Asertywność, a egoizm gdzie jest ta granica? <śmiech> Ta granica bywa płynna, tak? Jednak pamiętajmy, że asertywność nie jest egoizmem. Ona jest takim właśnie zdrowym patrzeniem na siebie i na drugą osobę. Mm -hmm. A można się, właśnie, pytanie kluczowe. Czy można się asertywności nauczyć? Tutaj jedna z naszych słuchaczek wyraziła nadzieję na można. taki szybki kurs asertywności w naszej audycji. Nie wiem, czy to się uda, ale, ale dobra się. wiadomość jest taka, że można. Można. Ale jak to tak, zrobić? Pamiętajmy, że to asertywne odmawianie to nie jest e, obrażanie innego człowieka. Tak? To nie jest to mówienie takie trochę jak mają dzieci, nie bo nie. Tylko to jest mówienie e, z pierwszej osoby. Także Ja cię słyszę, wiem, że potrzebujesz mojej pomocy, ale nie jestem w stanie. Tak? Albo na przykład mam zaplanowane coś w weekend, nie mogę się z tobą spotkać. Tak? Mhm. W innym czasie chętnie, ale muszę o tym szybciej wiedzieć. Tak? A trzeba się tłumaczyć, bo my też często mamy coś nie. takiego w sobie, że przepraszam cię, nie zrobię tego, ponieważ i tutaj pojawia się cała nie lista trzeba. przyczyn. No właśnie, nie trzeba. Tak? My od razu szukamy takiego usprawiedliwienia i chcemy, żeby ta osoba dała nam jakiś taki rodzaj e, e, wybaczenia, czy czasem da, używamy słowa rozgrzeszenia, także nie mam dla niej czasu albo nie mogę jej poświęcić jakiejś chwili swojego życia. No tak, ale czasami też pojawia się takie poczucie winy, bo tak. odmówię, a potem sobie myślę, matko, dlaczego ja to zrobiłam? Tak. Ona się na mnie obrazi, albo ale to, o czym, może jednak tak. powinnam spróbować. Ale to, o czym mówi pani redaktor, to świadczy o tym, jakie mamy poczucie własnej wartości. Też, tak, jak, mm. jak bardzo, jak gdzieś tutaj e, mam problem z tym stawianiem granic. Nie? Tym... To, to jeszcze zapytam o to, jak reagować, y, jak reagować na, na ten nacisk, bo mm. są osoby, które są bardzo czułe i czujne tak. i jeżeli ja powiem nie, to to uszanują, tak. ale są takie, które prą do przodu i mówią, no ale dlaczego? Ale ja cię proszę, żebyś to zrobiła, tak. no przecież tam i Ksińskiemu pomogłaś, to pomóż także mnie. Tak, ale to jest to, że po, po pierwsze my musimy wiedzieć, że no, nie musimy się tłumaczyć, ale jeśli ktoś jest taki bardzo władczy i tak przekracza naszą granicę, to trzeba powiedzieć, no, dwa razy powiedziałam, że nie mogę w tym czasie się z tobą spotkać albo nie mogę czegoś wykonać, nie naciskaj na mnie, bo ja i tak tego nie zrobię. Uh -huh. My jednak wtedy musimy nawet czasem zrobić sobie tak fizyczny krok do tyłu, żeby zapewnić sobie przestrzeń z rozmówcą i po prostu powiedzieć nie. Czyli tak, dobra wiadomość jest taka, że asertywności można się nauczyć, bo to jest taka kompetencja tak. jak każda inna, tak. a im wcześniej zaczniemy, tym łatwiej będzie nam w życiu. Mówię teraz o młodym pokoleniu. Myślę, że to jest taka umiejętność, która jest na każdym etapie naszego życia przydatna. Mhm. To jeszcze, jeśli pani pozwoli, zacytuję naszą słuchaczkę, która napisała Uczmy nasze dzieci asertywności, bo bez niej ani róż. Bycie asertywnym nie znaczy niegrzecznym, niewychowanym czy wulgarnym. Asertywność to odważne wyrażanie siebie i działanie w zgodzie z własnymi przekonaniami. Tak. Przyklaskuje zgadzam pani? Się. Tak, zgadzam się. Tylko przy jednoczesnym poszanowaniu naszego rozmówcy. Mhm. No proszę państwa, trudna to sztuka, zwłaszcza dla takich osób, które mają jakby te, aserty, te brak asertywności tak. wdrukowane w, w siebie, ale można się jej... Ale na... zachęcamy do ćwiczenia. No tak, ćwiczmy proszę państwa. Bardzo dziękuję. Małgorzata Kurzewska-Kleczkowska była moimi państwa gościem psycholog, psychoterapeuta. Jedyny. To jest radio. Możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę I powiem więcej Zamaszyłem skromnie Nim to było modne, by zostać z tobą w domu Cały rok za rogiem noc Kolejny dzień, kolejna noc I znów namija noc Za nocą dzień, za dniem i znów kolejna noc. Miotło wszystkie pionki z naszej planszy i już wystarczy Dzięki tyle, ale moment Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie Mija noc za nocą, dzień za i znów kolejna noc tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Program Pierwszy Polskiego Radia i cztery pory roku piszą państwo na temat asertywności. Pani Danuta z asertywnością to u mnie kiepsko mówią idziemy, ja nie dam rady, ale idę. No ale pocieszająca myśl jest taka pani Danuto, że można się tego nauczyć. Trzeba trenować jak mówił nasz gość jeszcze pani Basia. To jest niewątpliwie trudne, ale warto, bo czasem jak nie postawimy granic to sami się ze sobą męczymy. No. Taka prawda, proszę państwa. Myślę, że warto o to zawalczyć. Asertywność to nie egoizm, to nie arogancja, to po prostu stawianie granic grzeczne z poszanowaniem drugiej osoby. A co tam słychać w naszych SMS-ach konkursowych 72151 w zagadce Odkrywcy Przyszłości? Czy to jest Cepelin? I tutaj parę takich odpowiedzi. Sterowiec, Cepelin... Coś jeszcze. Walkman, nie, proszę państwa, to są. o diesel. Nie, proszę państwa, to nie są dobre odpowiedzi. Podpowiedź numer dwa mam nadzieję, wiele rozjaśni. Panie cztery się hali słychać dzwonecki. No jeśli chodzi o słowo "szpajchy, to łatwo się domyślić, że chodzi o". No i co? Wiadomo już. Jeśli tak, to proszę pisać. 72 151 plecak mamy dzisiaj do wygrania. Proszę nie zapomnieć, oprócz odpowiedzi, napisać jakiegoś krótkiego komentarza na temat. Będą jeszcze kolejne podpowiedzi, a po godzinie 10 zanurzymy się w świecie roślin. Tym razem, żeby ponapawać się ich pięknem i zapachem, ale także, żeby zgłębić tajemnicę nazewnictwa. To są cztery pory roku w programie pierwszym Polskiego Radia.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Reklama Ogłoszenie społeczne Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Od wczesnych godzin porannych autostrada A4 na Dolnym Śląsku na fragmencie przygranicznym była zakorkowana na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Była i jest zakorkowana. Cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się właściwie na odcinku kilkukilometrowym. Natomiast ruch w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, Katowic, Krakowa, odbywa się w sposób płynny. Spore problemy na A4 w w śląskim w pobliżu Katowic i Mysłowic, a także w Małopolsce przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz na obwodnicy Krakowa. Tutaj obserwujemy może nie korki, ale spore spowolnienia. Dość uciążliwy remont na drodze krajowej nr 45 utrzymuje się pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym. Na wysokości jeziora Turawskiego jest nie, jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. I tak, że tam jedzie się zdecydowanie wolniej i to w obu kierunkach, czyli i w kierunku Kluczborka i w stronę Opola. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim już powoli, powoli się kończą, ale nadal zatłoczona jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica, zarówno w pobliżu Bemowa w kierunku Białego Stoku, jak i w przeciwną stronę, pomiędzy mostem Grotoroweckiego a węzłem Marymoncka. Jeszcze jedna trasa w województwie mazowieckim, droga krajowa numer 7. Tutaj spore spowolnienia utrzymują się przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.